Unia Group to kolejna polska firma, która szczyci się zdobywaniem nowych rynków. Przede wszystkim, jak słyszałam, wschodnich, ale również daleko tak. wschodnich. O tym rozmawiam z panem Piotrem Stankiem. Co już zawojowaliście, a co chcecie zawojować? No, udało nam się podpisać pierwsze kontrakty na rynek chiński. I to poszły maszyny, jakby takie przedstawiciele grup różnych produktów. Wiadomo, oferta Unii jest bardzo duża, także wysłaliśmy praktycznie z każdej grupy maszyn maszyny, które gdzieś wpisują się w technologię uprawy zbóż. I tutaj czy to rozsiewacze, rozrzutniki, agregaty uprawowe, siewniki. Liczymy na to, że uda nam się tutaj rozwinąć tą współpracę z naszym partnerem chińskim. No, to jest potężny partner, bo ma ponad 500 swoich subdilerów w Chinach. Te kontakty są realizowane na zasadach dotacji rządu chińskiego do uprawy zbóż. I tutaj nasze maszyny Unigroup się świetnie wpisują. Raz w związku z tym, że jest bardzo szeroka oferta tych maszyn. Dwa, że no są to jednak korzystne cenowo maszyny. Nie? To jest bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Tego właśnie szuka partner chiński. Rozumiem eksport do krajów środkowej Azji, mm. które nie mają swojej technologii, nie mają mm. swojego przemysłu. Ale przecież Chiny są krajem przemysłowo również rozwiniętym. Czym więc góruje polski inżynier nad chińskim inżynierem, ja myślę, że... że kupują nasze produkty? Ja myślę, że tutaj jakby dwie rzeczy są. To są na bardzo dobre i sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne. Niekoniecznie to muszą być rzeczy bardzo skomplikowane elektronicznie, wręcz przeciwnie, proste, ale, ale skuteczne maszyny. I myślę tutaj też jakość wykonania. To się wpisuje jako dobry polski produkt. Nie? Chińskie produkty to są też kilka kategorii. Dobre produkty i są złe produkty. To zależy ile kto za dany produkt chce zapłacić. Jakie konkretnie maszyny, jakich rozmiarów czy z jakiej kategorii są najchętniej chłonięte przez Chińczyków? Na początku to poszło tutaj jeśli chodzi o rozsiewacze to to są o pojemności tam 850-1200 litrów. Jeśli chodzi o siewniki, to, to są 3-metrowe. Jeśli chodzi o rozrzutniki, to tam były o ładowności 9-10 ton. Czyli jest takiej średniej półki, jeśli chodzi o wielkość maszyn. A to chińskie gospodarstwa, jakich rozmiarów będą to używać? Trudno mi teraz tutaj powiedzieć, bo ta oferta jest skierowana tam do gospodarstw od tam 50 do, do i nawet kilku tysięcy hektarów. Także tu na pewno, jeśli się to rozwinie, współpraca na to liczymy, to myślę, że będzie cała gama maszyn szła. Właśnie, bo się zastanawiamy, na ile chińskie rolnictwo jest podobne, a na ile różni się od naszego? No ja myślę, że to jeszcze tutaj po następnych misjach będziemy wiedzieć więcej. Właśnie ekipa w przyszłym tygodniu się wybiera z, z, z trzecią wizytą tam do Chin, gdzie te maszyny już pracują, żeby zobaczyć jak pracują, dokonać monitoringu, ewentualnie jeszcze podszkolić czy w zakresie obsługi tych maszyn. Po, po tym wyjeździe na pewno dużo więcej, więcej już będziemy wiedzieć.